tu Flora z Chaty Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku zastanawiam się nad tym, jak, w jaki sposób może wyginąć nasza cała rasa ludzka. Wydaje mi się, że hmm. że wszystko zaczęło się od kobiet, bo życie dają kobiety i tak sobie myślę, że wszystko zaczyna się od nich i wydaje mi się, że wszystko się na nich skończy. Co, co rozumiem przez to? Rozumiem przez to to, że kobiety przestaną chcieć mieć dzieci, a faceci też przestaną chcieć zakładać rodziny. Dlaczego tak myślę? Słuchajcie, to, co ja widzę w internecie, na YouTubie, jak zachowują się obydwie płcie, to mnie napawa, serio, napawa mnie bladym strachem. Kiedy ja obserwuję to, co widzę, to znaczy, kiedy widzę narcyzów, zdjęcia na Instagramach narcyzów, którzy, wiecie, pokazują półnagie, wyrzeźbione, piękne torsy z uśmiechem, z uśmiechem takiego adoniska. No powiem, tak, tak się zacząłem zastanawiać, że wydaje mi się, że kobiety się zepsuły, ale faceci tak naprawdę to wcale nie są o wiele lepsi. Tak mi się wydaje, że serio, wszystko się tak zepsuło i kiedyś wszystko było, wydaje mi się, dla człowieka takie proste i oczywiste, a w tej chwili to w ogóle jest, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. Kobiety nie chcą zakładać rodzin, nie chcą posiadać dzieci, no bo, no bo nie. No Oczywiście, może są takie, które są normalniejsze i które chcą, no ale obstawiamy, że nie chcą. Nie chcą zakładać rodzin. Kiedy kobiety nie chcą zakładać rodzin, no to nie chcą, no nie chcą rodzić dzieci, obstawiam, że nie chcą. I teraz, co może być, jaki efekt tego, że one nie chcą rodzić tych dzieci? No słuchajcie, no to koniec cywilizacji. Powiedzmy, że w głowie jeszcze ta panna ma w głowie dużo tych feministycznych bzdur i stwierdzi, że no w ogóle to jej to, wszystko to nie jest potrzebne, facet jej nie jest potrzebny, rodzina też jej do niczego nie jest potrzebna. Albo spotka jakiegoś typa, który oczywiście w głowie ma te feministyczne hasła. No ale typek będzie udawał, że... No nawet się nie zgadzacie, powiedzmy. Ale czego tam się nie zrobi dla takiej panny? No udajecie generalnie, że się z nią zgadzacie we wszystkim. Do wszystko zawsze... Zgadzacie się ze wszystkim, przytakujecie. No i co się teraz dzieje? No wy... To pomijam ten fakt, że w ogóle nie jesteście yy, szczerzy sami ze sobą. No ale udajecie, że się z nią zgadzacie przytakujecie. I wtedy ona widzi waszą taką słabszą pozycję i jak gdyby pokazujecie się z tej strony takiego yes typowego, ona powiedzmy, że ona chce z wami być tam, bo się myśli, że jesteście naprawdę tacy, jacy jesteście i udajecie, że jesteście. No i tam powiedzmy, że no nie wiem, musicie jej zawsze we wszystkim przytakiwać, bo inaczej ona się wami nie zainteresuje. Czyli możecie stwierdzić, no ma w głowie tam trochę nierówno, no ale generalnie no to no fajna laska. Powiedzmy. Bo patrzycie na to pod kątem tylko czysto wizualnym. No i ja się zastanawiam... No, no rzeczywiście, z jednej strony to rozumiem, no bo fakt, fajnie będzie jak ta linia ludzkości idzie dalej, ten, ten, ten tak zwany circle of life krąży dalej i macie nowe potomstwo. Generalnie to jest tak, że... Nawet babki, które będą fact in the head, no to po prostu które będą myślały tak jak myślą, niestety zepsuć się feministycznie no to jeżeli wy nie ulegniecie i nie będziecie przytakiwać no to one was nie zechcą jeżeli one was nie zechcą, no to za bardzo seksów tu nie widzę, więc jeżeli seksów nie ma, no to dzieci też nie ma jeżeli dzieci nie będzie, no to wtedy sorry winę, to goodbye cywilizacjo i goodbye ludzkościu ludzkości, tak sprawę widzę więc to, to jest przerażające, to co się dzieje i przerażające jest... Już mówię, pal 6, to że kobietom w głowie się mąci i miesza, to pal to sześć tymi feministycznymi bzdurami, ale co się dzieje z facetami jest dla mnie naprawdę mega zatrważające. To, że panowie myślą, że wasz wygląd w jakiś znaczący sposób wpływa na to, czy dana pani się wami zainteresuje czy nie. Powiem Wam, znam z życia parę takich przykładów, gdzie spokojnie mogłabym typowi wytknąć to, że słuchaj, tu nie chodzi o Twój wygląd. Tu nie chodzi o Twój wygląd, tu chodzi o to, jaki jesteś. A mówię wiecznie o osobach, które będą marudzić, narzekać, będą wiecznie w depresji, będą słabe psychicznie. No generalnie chłopaki. Rozumiem, można mieć problemy, ale zastanówcie się sobie, tak przyjrzyjcie się sobie krytycznie, spojrzyjcie na siebie z boku i albo z lotu ptaka, kompletnie się zdystansujcie i zastanówcie się, co taka kobieta, bo ja mówię oczywiście do tych chłopaków z, z bardziej delikatnych, zastanówcie się, co taka kobieta, ona by od Was mogła sobie, ja nie wiem, skorzystać na Was. Nawet jeżeli pięknie wyglądacie, macie super wyrzeźbiony brzuszek, jesteście śliczni i zastanawiacie się, dlaczego ona Was nie chce. I głębiej szukacie, no może rzeczywiście ten mój brzuch, może jeszcze jednego kaloryferka mi brakuje. No kurczę, nie wiem, no co tu jest, gdzie ten problem tkwi? W Was tkwi ten problem. Bo szczerze powiedziawszy, jeżeli kobieta dana ma wybierać, to po co jej słabowity fraglas? Który wiadomo, że przy pierwszych trudnościach to się załamie psychicznie, będzie wymagał dodatkowej pomocy, nie wiem, psychologicznej jakiejkolwiek i jest delikatny. Co się stało z tymi prawdziwy, z prawdziwymi facetami, którzy mieli jakieś ambicje? Oni coś chcieli ze sobą zrobić, chcieli coś osiągnąć, chcieli coś zdobyć. Chcieli coś zobaczyć, chcieli zdobywać, widzieć. Gdzie oni się podziali? A wiecznie tylko, nie wiem, spotykacie ludzi, którzy tylko chodzą, facetów, którzy chodzą i wątpią w siebie, którzy nie wiedzą czego chcą. No to człowieku, jeżeli ty nie wiesz czego chcesz, to jak ty masz te kobiety do siebie przekonać? Jak ty masz ją zainteresować? Kompletnie nie wiem. I pokazywać na zdjęciu i na Instagramie same nagie torsy. No, żebyś, nie wiem, jaki był piękny, jeżeli Ty nie jesteś spójny wewnętrznie, nie jesteś uporządkowany, nie masz ogarnięte siebie samego psychicznie, to jak Ty człowieku chcesz do siebie tę kobietę przyciągnąć? Czym? Tym, że jesteś taki słaby, to nie jest świat dla słabych ludzi. Jeżeli jesteś słaby, to się kurczę zmień. Bo u dziewczyny, jeżeli dziewczyna jest słabowita i no nie wiem, słabowita rozumiem psychicznie, jest emocjonalnie chwiejna, płacze, no to jesteśmy to w stanie zrozumieć i patrzymy na to poprzez pryzmat tego, że jest kobietą, no i może łatwiej dochodzić do niej do ujawniania emocji, do płaczu. No wiadomo, bardziej obstawiamy, że jest uczuciowa. Ale jeżeli będziemy widzieć takie... Takich facetów, którzy będą płakali co 5 minut i będą. Podobno kobiety są bardziej odpo odporne psychicznie, nie wiem, są bardziej twarde, ale takich panów, którzy są tak delikatni, że tylko na nich dmuchniesz i ten pyłek pofrunie, to ja nie wiem, to oni się po prostu w tej chwili, te kobiety, są mocniejsze, bardziej męskie od facetów po prostu. Z facetów się zrobiły typowe pipy i. I, I po prostu, i, i, i panowie pisdusie. I to jest okropne i przerażające, i to włacza po prostu facetom i męskości jakiejkolwiek. Zresztą, generalnie uważam, że skąd się biorą mało męscy faceci, to ja to wydaje mi się, że mniej więcej sobie to ogarnęłam, bo wydaje mi się, że tutaj wina niestety, ale tkwi po stronie kobiet, tylko i wyłącznie po stronie kobiet. Dlaczego? Bo jeżeli kobieta decyduje się sama na wychowanie syna, to ja się nie spodziewam, yy, wiecie co, silnego, typowego, zdrowego, męskiego faceta. Przykro mi, ale zawsze ten chłopak, chłopiec, on będzie skrzywdzony. Zawsze będzie mu brakowało tego typowego męskiego wzorca, zdrowego męskiego wzorca. Bo tego ojca nie było, skąd on miał się tego nauczyć, co od mamusi się tego nauczy? No nie bardzo. I matki one z takim zachowaniem same niestety, ale takich panów, pizdusiów tworzą. Właśnie tego typu matki, poprzez samotne rodzicielstwo. Nieważne, czy ten ojciec był wtedy, ale wycofał się i w ogóle w tym życiu rodzinnym nie uczestniczył, wszystko robiła matka. No i potem są, są dziwy, że, że co, że chłopiec jest taki delikatny i taki, o ojejku, no, bo, no nie krzyczmy na niego, bo on jest słaby psychicznie, no. No kurczę, co to są za standardy, no. To jest chłopak, on musi być twardy, on musi iść do przodu, to ma być czołg. On ma być nie do zdarcia. No ale, no, wiadomo jak działają matki. Przed wszystkim złym, negatywnym chcą ochraniać i będą chronić. Typowe cechy męskie, na przykład chęć przygody, rywalizacji czy agresji, będą tępiły, bo one nie będą tego rozumiały. Ja pomijam jeszcze oczywiście ten fakt, kiedy kobiety sobie takich lalusiów i fraglasów wybierają. Takich facetów, którzy są słabi psychicznie. No bo, sorry bardzo, no ale taki facet, no, co on ci tam może zapewnić kobiecino? no. Ja się nie dziwię, że kobiety zaczynają wybierać takich typowych badbojów, wiecie, takiego typa, który będzie tylko, no nie wiem, cię prał, cię bił, no bo jaki on jest, no, że to według tej zasady, że chuligan kocha najbardziej, prawda, No, no to też o coś chodzi. Osoba, która ma, jest silna, ona, ona przeżyje, ona zapewni byt rodzinie. A co zapewni taka osoba, taki facet, który co chwila będzie przeżywał jakieś załamanie nerwowe? No co on zapewni w tej rodzinie? No bo tata ma depresję? Bo tata się dzisiaj gorzej czuje? No po prostu, ja nie mówię, że jest, dużo, jest bardzo dużo oczekiwań wobec, wobec mężczyzn. Nie wydaje mi się, że już w tej chwili są te oczekiwania, że facet to powinien być twardy i jakoś pewne rzeczy znosić, ale... Zaczynam coraz bardziej się przekonywać w tej tezie, że współczesne kobiety mają przesrane ale panowie, oni nie są o wiele lepsi od nich. Wydaje mi się, że są bardziej prawdomówni i bardziej trzymają się prawdy i zasad, ale wcale nie są o niebo lepsi. Wydaje mi się, że rośnie w tej chwili takie pokolenie narcyzów, egoistów, ludzi, którzy nie wiedzą, czego chcą. A facet, który nie wie, czego chce, to dla mnie, no to co ty, czy, czym ty jesteś tak naprawdę? No chodzisz, nie wiesz, czego chcesz, no może bym to, może bym tamto, no ale generalnie to nie mam celu w życiu, no ja to nie wiem. No czego ty nie wiesz? Prosta rzecz. W twoim wieku facet to w dawnych czasach, on był zorientowany na posiadanie domu, nie wiem, na posiadanie dzieci, na karierę, na jakiś samorozwój, na generalnie na rozwój. A w tej chwili robi się takie pokolenie Marud z telefonami w ręku, które tylko by narzekało i, i mówiło o swoich uczuciach, jak oni się dzisiaj czują, jak oni się dzisiaj nie czują. Po prostu to jest pathetic. To jest pathetic. To się robi żałosne. Kiedy, no nie wiem, przychodzi wam taki chłopak, który wam mówi takie rzeczy, że po prostu weź się za siebie, zrób coś z siebie, ogarnij się. Panowie, wy musicie być silni, wy pokażcie jakoś tę swoją siłę. Z jednej strony rozumiem, że kobiety wykastrowały facetów i w tej chwili mają pretensje do nich, że nie mają jaj. No ale kurde! I robi się wszystko dokładnie na odwrót. Kobiety są bardziej męskie, faceci są bardziej kobiecy i w tej chwili to nie wiadomo, co jest czym i co jest jakie. Ja jestem tym faktem tak, tak zdziwiona, tak poruszona, że no, że generalnie patrzę na ten świat i mam takie, no what the fuck? I... i i, I serio, i potem pyta mnie ktoś, że yy, słuchaj, no nie wiem, no nie, nie wiem, dlaczego na przykład ona mnie nie lubi, nie? No nie wiem, co jest nie tak. Dlaczego ona mnie, no dlaczego ona cię nie lubi? I myśli taki chłopak, mówi do mnie, no bo ja wiem, dlaczego mnie nie lubi. No bo ja źle wyglądam. No źle wyglądam, nie mam tego kaloryferka jeszcze. Kurde, a ja sobie myślę w głowie, wiecie, że tu nie chodzi o twój wygląd. Tu w ogóle nie chodzi o twój wygląd. Tu chodzi o ciebie. O ciebie chodzi, nie o twój wygląd. No ale kurde, jak to z drugiej strony powiedzieć komuś, żeby, żeby ktoś zrozumiał? I straszne to jest, powiem wam, bo uważam, że ta cywilizacja upadnie, bo przestaną się kobiety rozmnażać. Może się będą rozmnażały, a jeżeli się będą rozmnażały, to z takimi fraglasami, którzy po prostu nie będą dobrymi wzorcami dla panów. Może brakuje wzorców, nie wiem czego brakuje w tym współczesnym świecie, wam powiem, ale jest to straszne, jest to przerażające. To co ja widzę, to co ja obserwuję, to zniewieścienie facetów i to, to, to mówię, te, te fotki na Instagramach, to nar narcystyczne podejście do samego siebie, kim ja nie jestem, jakim ja nie jestem wspaniałym człowiekiem i przesadną pewnością siebie u facetów to jest, to jest przerażające. Z drugiej strony widzę facetów skrajnie złamanych i niepewnych samych siebie i to jest w drugą stronę przegięcie. Babki są, jakie są, są naprawdę różne. I nie wiem, co w tej chwili chciałabym wam na koniec powiedzieć. Po prostu, panowie, powiem to tak. Weźcie, wy się samo ogarnijcie, bo jeżeli wy się nie ogarniecie i panie drogie, jeżeli się nie ogarną, to My wyginiemy. Po prostu wyginiemy. I nas, kurcze nie będzie. I tak to się wszystko skończy. A najpewniej to wpadną tutaj muzułmanie. Oni się dużo rozmnażają, lubią mieć dużo dzieci dookoła. Więc ja to tak widzę, że tak się coś sprawa może potoczyć i rozwiązać. Dobra, koniec tych moich narzekań na dzisiaj, bo narzekam i narzekam. Ale przeraża mnie aktualny stan. Naprawdę, społeczeństwo. Przeraża mnie to. Słuchajcie. Dobra, może nie będzie tak źle, trzymajcie się, hej, cześć.